Dzisiejszy temat, to, to piekło. Dokładnie... Tak, tak. Co wiemy o piekle? Tak brzmi pytanie, na które będziemy tak. poszukiwali odpowiedzi. I przyjrzymy się fragmentowi z księgi Ezechiela, ostatniej mowie powiedzianej przeciwko Egiptowi, przeciwko faraonowi. Ale najpierw może kilka słów o samej księdze Ezechiela, dla przypomnienia. Imię Ezechiel oznacza umacnia, Ezechiel jest imię oznacza Bóg umacnia o autorze dowiadujemy się z początku księgi autor księgi jest podany, dowiadujemy się także, że jest kapłanem i świadczy także o tym fakcie reszta księgi, ponieważ idee symbolika, słownictwo wskazują na to że pochodził z warstwy kapłańskiej. To, co wyróżnia tę księgę, to precyzyjna datacja. Bardzo często Ezechiel wprowadza nowe wizje, podając ich dokładną datę, względem roku, w którym został uprowadzony król Jojakin do Babilonu. I najprawdopodobniej przy pierwszym podbiciu Jerozolimy przez Nabuchodonozora w 597 roku przed Chrystusem, najprawdopodobniej wtedy też do niewoli dostał się sam kapłan i prorok Ezechiel, zresztą zresztą wyższych warstw społecznych Judy. Przez te 10 lat w Judei w Judzie, w Judzie rządził król Setecjarz, który został wyznaczony na króla przez Babilończyków, których nazywamy także Chaldejczykami. Bardzo często w Biblii, także w księdze Jezechiela to słowo jest używane. I przez 10 lat król Selecjarz rządził z ramienia jakby Babilończyków, ale po tych 10 latach zbuntował się. No i wtedy doszło do powtórnego podbicia przez Babilończyków Jerozolimy, tym razem do całkowitego zniszczenia jej, do splądrowania świątyni Jerozolimskiej. I w międzyczasie, po około pięciu latach bycia, bycia na wygnaniu, Ezechiel doświadcza pierwszej wizji. No i jest on takim jednym z dwóch pierwszych proroków, którzy jakby działają nie w swojej ojczyźnie, nie w Judzie. Podobnie było z Amosem, o którym było ostatnio. I tak jak Amos, pamiętamy w Królestwie Północnym, działał tak. Tak Ezechiel działa po prostu w Babilonie. I to, co także jest ważne, to to, że księga jest bardzo spójna. Nie jest tak, że, że jakoś tam została ona później pozlepiana. Na pewno jacyś edytorzy później pracowali nad tą spuścizną, ale bibliści są raczej zgodni, że księgę generalnie napisał Ezechiel. I ci którzy później w jakiś sposób porządkowali dzieło, czy je przekazywali i jakoś tam zmieniali też należeli do, do warstwy kapłańskiej i przede wszystkim przypuszcza się, że najwięcej, największe piętno odcisnęli na rozdziałach od 40 do 48, które obejmują wizję, tą taką wielką, ogromną wizję nowej świątyni. To, co cechuje właśnie także Księga Zechyla, to duża zależność od Tory, od pięciu księgów, zwłaszcza od księgi kapłańskiej. Widać także podobieństwa do działającego mniej więcej współcześnie Jeremiasza. Jeremiasz działa w Judzie, ale można wnioskować, że może nawet jakiś pośredni kontakt mogli ze sobą mieć. No i także to, co widać bardzo mocno, co będzie też widać w tym tekście, który nas dzisiaj interesuje, to autor zna sytuację geopolityczną, historyczną i jakoś najprawdopodobniej także zna literaturę okolicznych ludów, ludów mezopotamych. Czego świadectwem dosyć mocnym są mowy przeciw narodom, które znajdują się właśnie w rozdziałach od 25 do 32 i właśnie ten Rozdział 32 to jest ten, który będzie nas interesował. Taka podstawowa struktura, no to księgę można podzielić na dwie części. Że tak powiem, taką groźną i, i pełną nadziei. Ta pierwsza, dłuższa do rozdziału 33 obejmuje wizję i zapowiedzi upadku Jerozolimy i innych narodów. I taką cezurą jest upadek Jerozolimy. Ten, ten już ostateczny upadek Jerozolimy. I najprawdopodobniej w ogóle Ezekiel pisze z tych dat, które podaje, wynika, że pisze przez na przestrzeni około 20 lat. I przez na, na przestrzeni około 20 lat otrzymuje wizje prorocze. I wygląda na to, że kiedy Jerozolima ostatecznie upada, to powstanie zostaje stłumione to wtedy zaczyna pisać o, o nadziei na, na powrót do Jerozolimy ale przede wszystkim o, pisze o, o tym, że Bóg jest i Bóg będzie z Izraelitami na wygnaniu. I wyróżnia się także trzy, trzy takie główne wizje. Pierwsza jest opisana w rozdziałach od 1 do 3 Druga 8-11 i trzecia, o której już wspominałem, 4048 gdzie jest wielka wizja przyszłej nadprzyrodzonej świątyni. I one wszystkie posiadają wspólne elementy, wszystkie zostają nazwane wizjami Boga, Marot Elohim. Wszystkie zawierają takie sformułowanie odnośnie Ezechiela, że była tam nad nim ręka pańska, czyli pokazane jest towarzyszenie Boga oraz pojawia się Najważniejszy taki przymiot obecności Boga, który był odnoszony bardzo często do świątyni, czyli kawot Boga, chwała Boga, która no, jest wielokrotnie mówione, że znajdowała się w przybytku, znajdowała Luchy. się w świątyni, a Ezechiel zdaje się no, jakoś rozszerzać tę obecność Boga także także. Na tę wspólnotę, znajdującą się, znajdującą się na wygnaniu. Ale jedna tylko rzecz, że co ciekawe, ta wersja hebrańska, którą, którą aktualnie posiadamy, może być w niektórych miejscach mniej dokładna, mniej pierwotna niż tłumaczenie na grecki, tłumaczenie Septuaginty. Ponieważ, ponieważ taka nastąpiła sytuacja w księdze Ezechiela, że to tłumaczenie Septuaginty mogło zachować starsze, starsze bardziej poprawne takie no tekstowe tej księgi, z rękopisów. No a tekst Masorecki też jakiejś tam zmianą ulegał. Lekkim bardzo często jest, jest trudny, co zresztą można dostrzec w tłumaczeniach, gdzie Zależnie od tego, jak bardzo tłumacz opierał się, wspierał się właśnie Septuagintą, także wersją grecką, to te tłumaczenia czasami w Księgi za mogą się, możemy to zobaczyć. Jeżeli chodzi o taką treść teologiczną, to pełna zależność od łaski Bożej, gdzie takie bardzo mocne skupienie na Bogu, który czyni wszystko i tutaj ani Izrael, ani inne ludy nie mają za bardzo w tej księdze nic do powiedzenia. Właśnie, Boża obecność na wygnaniu, przy jednoczesnym właśnie opuszczeniu Jerozolimy, która, która upada. A także przy tym opisie nowej świątyni na samym końcu księgi pada nowa jakby nazwa miasta, Pan jest tam, czyli pokazanie tej obecności Boga jako podstawowego przedmiotu, przymiotu Boga względem Jego ludu. Tutaj jest wizja piekła, malowana na podstawie, na podstawie Dantego. Tego. I może na początku byśmy, byśmy przeczytali cały ten tekst, którym mamy się dzisiaj zająć, On długi. E, może ktoś miałby ochotę? Przeczytać. Ja już daję. Od 17. mało tam jest. Stało się 12 roku w 15 dniu miesiąca, że Jakwe przemówił do mnie w te Synu Człowieczy. Biadaj nad Faraonem i Rzeszą Egipcjan i każ im zejść, jej i córkom potężnych narodów, do krainy podziemia, do tych, którzy stąpili do grobu. Od kogo jesteś lepszy? Zejdź, połóż się wraz z nieobrzezami. Polegaj pośród zabitych mieczem. Miecz został dany. Niech go, fa niech go Faraona wydadzą i całą jego Rzeszę. Najznakomici bohaterowie spośród pośród powiedzą do niego Stąpcie i połóżcie się z nieobrzezanymi i poległymi od miecza, ty i twojej pomocy. Tam jest Asyria i cała jej rzesza. Wokół niej znajdują się groby. Są to wszyscy pomordowani, którzy padli od miecza. Jej groby są położone w najdalszych częściach podziemia. Jej rzesza leży wokół jej groby. Wszyscy pomordowani padli od miecza, ci, co szerzyli postrach na ziemi żyją. Jest tam Elam i cała jego rzesza wokół jego grobu. Wszyscy pomordowani padli od miecza, zeszli do krainy podziemnej jako nieobrzezani, a szerzyli postrach na ziemi żyją. Ponoszą oni swą hanibę z tymi, którzy stąpili do grobu. Dano mu spoczynek między pomordowanymi. I całą jego rzeszą. Wokół jego grobu wszyscy są nieobrzezani, ofiary miecza, bo postrach ich szerzył się na ziemi żyjącej. Podnoszą oni swą haniebę z tymi, którzy stąpili do grobu, leżą między pomordowanymi. Jest tam Meszek, Tubal i cała jego rzesza wokół jego grobu. Oni wszyscy nieobrzezani, pobici mieczem, leżą wokół, szerzyli bowiem postrach, na ziemi żyjącej. Nie spoczywając z bohaterami olbrzymami z dawnych czasów, którzy wstąpili do Szeolu ze swym sztunkiem bojowym i położono im pod głowy ich miecze. Ich tarcze zaś złożono na ich kościach, gdyż bohaterowie byli po strachem w ziemi żyjącej. Ty zaś między nieobrzezanymi będziesz pogrzebany i będziesz leżał pośród ofiar miecznych. Jest tam Edom, jego królowi i wszyscy Jego książeni, których mimo ich męstwa umieszczono wśród ofiar Spoczywają oni z nieobrzezanymi i tymi, którzy stąpili do grobu. Są tam wszyscy wodzowie północy, wszyscy sydończycy, którzy zeszli do Szeolu z pomordowanymi, zawstydzeni z powodu postrachu, jaki, jaki budzili swą siłę. Spoczywają nieobrzezani z ofiarami nie. Znoszą swą hańbę z tymi, którzy zstąpili do grobu. Ujrzy ich Faraon i ucieszy się z całej swej rzeszy. Ofiarami miecza są Faraon i całe jego wojsko. Wyrocznia Pana Jahwe, albowiem zesłałem przed nim strach na ziemię żyjących i zostanie złożony między nieobrzezanymi i ofiarami miecza Faraon i cała jego rzesza. Wyrocznia Pana. Tak, to tak, takie pierwsze przesłuchanie co może uszy, to to, jak bardzo często takie same sformułowania się powtarzają. I tak, może... Tak, generalnie to proroctwo, to jest ostatnie proroctwo, nie pierwsze w tej księdze, przeciwko Egiptowi. Dużo jest zmian właśnie w Septuagincie, zwłaszcza w tym naszym fragmencie, względem tekstu tego masoreckiego, czyli tekstu hebrajskiej. Z tego względu, właśnie, że tam jest dużo powtórzeń i dużo, dużo takich, takich też niejasności językowych w tym tekście hebrajskim. I pierwsze dwa wersety zawierają takie wprowadzenie, właśnie z datą, oraz taką główną tezę całej tej wizji, tego fragmentu. Więc w 17 widzimy, w roku 12, miesiącu, tutaj tak naprawdę ten miesiąc jest trochę dopowiadany, właśnie, w miesiącu pierwszym, a 15 dnia miesiąca. Pan skierował do mnie te słowa, czyli jest takie wprowadzenie właśnie w proroczą wizję, w prorocze słowa, które Bóg przekazuje Ezechielowi. Synu Człowieczy, widzimy te słowa, które odnoszą się w Nowym Testamencie, w Ewangelii, Jezus sam do siebie odnosi. W Starym Testamencie one często po prostu oznaczają człowieka. Wiadaj nad ludnością Egiptu i każ jej wstąpić do świata podziemnego, jej córką i jej i córką potężnych ludów, do tych, którzy stąpili do dołu. Ezechiel zostaje wezwany do biadania, czyli... A, przepraszam, bo tutaj jest taki ogólny jeszcze najpierw zawies, struktura. Najpierw właśnie jest wprowadzenie i teza, później jest ogłoszenie sądu nad narodem egipskim, a później taką, może nie główną treścią, ale najszerszą częścią to jest to, jak narody witają Egipt w Szeolu, w krainie zmarłych. I to ich sy sytuacja tam i jakie narody tam się znajdują. No i zakończenie, które też jest takim sumowaniem, także teologicznym. I wracając do początku. Ten tekst też zawiera, właśnie jest taką kontynuacją poprzednich refleksji nad losem Egiptu. Jest o upadku Egiptu wcześniej, we wcześniejszym fragmencie. I tak naprawdę tutaj... Zaczynamy od punktu znowu, nowa wizja zaczyna się od punktu, w którym Egipt upadł, został, został podbity najprawdopodobniej w jakiś sposób i schodzi właśnie do krainy umarłych. I tutaj właśnie biadaj nad ludnością Egiptu. To jest właśnie od razu kojarzy się z tym, z czym już się tak wielokrotnie spotykaliśmy w tym roku, z lamentami. Tylko, że tutaj brak takich trochę innych, y, innych charakterystycznych elementów i przede wszystkim y, nie widać za bardzo tak naprawdę smutku y, z powodu y, tego upadku Egiptu. Więc y, no, niektórzy mówią tutaj o trochę takiej y, ironii, o takiej złośliwości wobec y, Egiptu, y, wobec faraona. To, co też jest ważne, to właśnie, niektórzy nazywają to też parodią y, lamentacji. Tutaj ważne, y, ważne słowo y, to jest... To jest to stąpienie, które będzie się powtarzać. Jarad, ono będzie się powtarzać później, też w następnych, w następnych wersach. Świat podziemny. I tutaj zauważyłem, że zagraniczne tłumaczenia raczej mają i to ma trochę więcej sensu. Każ jej stąpić. Tutaj, jakby Ezechiel ma kazać też stąpić córkom potężnych ludów. A tutaj to zdanie, chyba powinno brzmieć trochę inaczej. Ponieważ on każe wstąpić Egiptowi do świata podziemnego, ale ma biadać razem z córkami potężnych ludów. I to mają być te ludy, o których zaraz będzie mowa, bo będzie bodajże sześć ludów wymienionych, które witają jakby i, i, i mają, może w ramach takiej parodii, ale lamentować nad upadkiem Egiptu, nad zejściem Egiptu do krainy umarłych. I tutaj też to jest takie sformułowanie dosyć charakterystyczne, które już nas właśnie wprowadza w tę tematykę piekła. I chociaż bibliści zazwyczaj nie, nie mówią, że nie można mówić o jakiejś wizji piekła u Ezechiela, że ona pojawia się trochę później, kiedy pojawia się taka bardziej konkretna wizja właśnie takiego ognistego piekła, bliżej już czasów Nowego Testamentu, to jednak tutaj wydaje mi się, że taka wizja właśnie nawet bardzo wstępna, ale dla nas wartościowa duchowo jest. I myślę, że Pan Bóg opiekle może mówić do nas w tym tekście. I właśnie, te płaczki też się pojawiały, prawda, już na, na tych naszych zajęciach w tym roku. I tutaj też te, te córki te ludy, które się pojawią, też miałyby być w takiej roli właśnie tych płaczek. I są to ludy, które już zeszły do dołu. 19. werset to są ironiczne, złośliwe słowa powitania. I jest takie zdanie no, trochę zaczepne. Kogóż przewyższyłaś zaletami? Jest wskazanie na wielkość Egiptu, polityczną, kulturową wielkość Egiptu. Od razu takie przeciwstawne stwierdzenie. stąp i połóż się wśród nieobrzezanych. I to jest kolejna rzecz, która będzie ważna, taka, która będzie się też często powtarzać. Jeszcze chciałem wstąpić o tym karzu. Dlaczego Pan Bóg Ezechielowi każe stąpić? Dlaczego Bóg wzywa Ezechiela, żeby to on kazał Egiptowi stąpić do świata podziemnego? To jest podkreślenie tego, że przez słowa proroka przez działanie proroka działa sam Bóg. I to sam Bóg właśnie poprzez proroka działa i każe stąpić Egiptowi do świata. Polegną wśród pobitych mieczem. pobici mieczem to jest też taki ważny element, który też znowu będzie się powtarzał. I przede wszystkim to, co jakby tutaj rzuca się w oczy, że stąp i połóż się wśród nieobrzezanych. Ale oczywiście ma to znaczenie metaforyczne, ma to znaczenie religijne przymierza zawartego z Bogiem, ponieważ Egipcjanie z tych ludów, które tutaj zostaną wymienione Egipcjanie, ale także właśnie też Edomici i Sydończycy, przepraszam, Sydończycy <grych> oczywiście Sydończycy oni także stosowali obrzezanie więc, więc oczywiście nie chodzi o samą czynność tutaj ale o stan bycia w jedności w przymierzu z Bogiem. I tutaj oczywiście no, jest to nawiązanie do Księgi Rodzaju. Do tego że nie miało być znakiem przymierza. I ci Egipcjanie polegną wśród pobitych mieczem. Miecz został wydany, bierzcie go, czyli Faraona i całą jego ludność. Czyli polegną wśród pobitych mieczem. Tutaj to jest takie sformułowanie, które wskazuje yy, prawdopodobnie nawet na, nie na wojowników, tylko może wskazywać na przestępców i na ludzi, którzy nie zostali pochowani w odpowiedni sposób. Zostali pochowani w haniebny jakiś sposób, czy, czy, czy może właśnie wcale nie pochowani. Pojawiają się w 21 wersecie, zanim jeszcze pojawią się te ludy, pojawiają się mocarni bohaterowie ze środka Szeolu. I, I widać tutaj, tutaj w tym tekście, można zauważyć taką dosyć konkretną wizję tego Szeoli, tej krainy zmarłych i, i w ogóle takiego całego świata w księdze Ezechiela. Tutaj po pierwsze jest, jakby są trzy elementy u Ezechiela, jest niebo, w sensie takiego no, bos, boskiej rzeczywistości, jakiejś no, obecności Boga no chociaż o takim niebie, do którego jakby można się dostać jeszcze dosłownie ciężko jest mówić, ale Shamaim właśnie, tam gdzie przybywa Bóg. Kraina żyjących, czy kraj żyjących, który się będzie też kilkakrotnie pojawiał, czyli nasza Ziemia. Chaim, czyli wszystkie istoty, które żyją, zwierzęta, ludzie. I Eretz Taktit, czyli ten Sheol czyli kraina umarłych. Jeszcze okazuje się, że można coś powiedzieć właśnie o tym szeolu, ponieważ pojawiają się mocarni bohaterowie ze środka szeolu. Ci mocarni bohaterowie przypominają, to jest prawie identyczne stwierdzenie, to później powiem, bo będzie jeszcze bardziej podobne mocarnych bohaterach, ale w każdym razie pojawiają się bohaterowie ze środka szeolu, czyli można by było powiedzieć taka trochę warstwa pośrednia. I trochę to może kojarzyć się też z takimi kręgami piekła, na przykład yy, u yy, I ci mocarni bohaterowie mówią do Egiptu, do Faraona, yy, razem ze swymi pomocnikami zstępują do dołu, czyli gdzieś niżej, będą leżeć wśród nieobrzezanych, razem z tymi, których miecz pobije. Znowu te same określenia. Te same określenia, yy, które wskazują na ludzi, yy, którzy ze względu jakoś na swoje czyny, Właśnie po pierwsze nie mieli przymierza z Bogiem i którzy, którzy jakoś umarli w hańbie. I od wersetu 22 zaczyna się właśnie wymiana, wymiana tych narodów. Asyria, Elam, Meszek Tubal to są dwa imiona, które też w jakiś sposób pojawiają się parokrotnie w Biblii. Edom i Fenicja razem, razem z krajami północy. Co też jest ciekawe, co też prawdopodobnie mogło, może też, mogło też nawiązywać do tej funkcji płaczek, tych ludów lamentujących, będących przy zejściu Egiptu, który jako jedyny jest rodzaju męskiego do grobu. Wszystkie te narody mają formę żeńską. Tam jest Aszur, czyli Asyria. Można by było kolokwialnie powiedzieć, że no zaczynamy tutaj z grubej rury. No to jedno z największych imperiów, które już wówczas przez Chaldejczyków, czyli Nabuchodonozora, przez Babilończyków zostało podbite. I jako pierwszy jest wymieniane. Jest tam właśnie w Szeolu Aszur, Asyrian i wszystkie jego chówce wokół jego grobu. To wszyscy pobici polegli od miecza. Znowu to się pojawia. i ich grobowce położone są w najgłębszym dole. Tutaj pojawia się ten najgłębszy dół, który jest takim... Yy, y, takim. Y, no, okazuje się, że chyba głębszym stopniem niż ten środek Szeolu, gdzie jacyś bohaterowie są. Mimo jakoś tam swojego bohaterstwa, jakiejś może lekko lepszej oceny, y, też znajdują się tam. Wszyscy pobici, polegli od miecza. A właśnie, i tutaj w ogóle pojawia się praktycznie to jest właściwie powtórzenie. Niektórzy też są skłonni twierdzić, że, że pojawia się tutaj tak zwana diktografia, czyli po prostu jakiś błąd kopisty na wczesnym etapie jakimś redakcji, chyba jeżeli to zostało tak zachowane, że po prostu ktoś, ktoś powtórzył ten sam tekst. Niemniej jednak może to być także podkreślenie związane z tym, że jest to Asyria, że to powtórzenie jednak ma podkreślić, zwłaszcza że no kończy się tutaj, przy drugim razie zostaje to rozwinięte. Którzy szerzyli postrach w kraju żyjących i to też jest sformułowanie, które będzie znowu się pojawiać dalej. A więc znajdujemy też jakiś powód dlaczego, dlaczego może tam się znaleźli w tym przeolu, dlaczego zostali w ten sposób ukarani. I model Szeolu y, może być tak, że był oparty o grobowce królewskie, czy o piramidy. Tutaj jest mowa wokół jego grobu. Wszystkie jego chówce wokół jego grobu. To wszyscy pobici polegli od miecza, gdzie y, król był y, pochowany w centrum, a jego służba wokół niego. I właśnie, dlaczego te narody? Prawdopodobnie właśnie dlatego, że przeżyli ten terror, ten postrach. Y, w kraju żyjących i tutaj się pojawia właśnie ten etap życia ziemskiego. No tak, tu, tu, tutaj mamy asyrję, Oczywiście Asyria zajmowała o wiele większe tereny w, swoim, w swojej szczytowej potędze. Następnie jest Elam, który jest mieniany. Tu jeszcze to jest inskrypcja. Tak, nie bez powodu właśnie Asyria znajduje się na pierwszym miejscu, która słynęła ze swojej y, agresywnej polityki i tak jak mówiłem została pokonana przez Nabuchodonozora. Y, tutaj znajduje się y, inskrypcja, gdzie y, król asyryjski Salmanazar III jakby no, przemawia i to jest y, inskrypcja na, mol, no, na monolicie z IX wieku, czyli około 400 lat przed tymi wydarzeniami, nie, przed... Y, Życiem proroka Ezechiela. Mniej więcej, mniej więcej, tak brzmi napis na tej, mniej więcej tak brzmi ta inskrypcja. Walczyłem z zachodnim, z zachodnim przymierzem dzięki potędze nergala, czyli Boga podziemi. Dzięki mojemu przywódcy. E, przy, za pomocą e, śmiercionośnej broni, którą e, Ashur, mój pan, e, mi ofiarował. E, I nałożyłem na nich porażkę. E, zabiłem ich e, wojowników mieczem, spadłem na nich jak adat, e, kiedy, kiedy tworzy, e, kiedy zsyła burzę. Nie będę już dalej czytał, ale generalnie e, Asyria była s, s, słynęła właśnie ze swoich podbojów, ze swojej agresyjności, agresji. I tutaj właśnie widać bardzo mocno zaczyna się od Asyrii. To był jeden z tych narodów, który szerzył postrach w kraju żyjącym. Kolejnym krajem, krainą jest Elam. Dosyć, dosyć w zasadzie odległa właśnie kraina, który pojawia się, która pojawia się dosyć rzadko w Biblii. Jedyna taka mowa przeciw Przeciw nim prorocka znajduje się w księdze Jeremiasza. No i ona, ona najpierw była częścią Asyrii, on najpierw był częścią Asyrii. Stolica znajdowała się w Suzie i potem została odbudowana przez Persów za Dariusza. A to, to jest zachowany tak zwany ziggurat. To były świątynie mezopotamskie, które miały taką schodkową architekturę, które się pieły do nieba i które były mieszkaniem bóstw. I one były no, rozsiane po całej Mezopotamii właściwie we wszystkich tych kulturach, począwszy od Sumeru, przez Babilon, przez Asyrię, potem ten Neobabilon, czyli Haldejczyków, a także te ościenne, mniejsze ludy, jak właśnie Elam. Tutaj był trochę, no tutaj jakby dalej od Izraela, od Egiptu no i był, był właśnie pod wpływem zawsze Asyrii Babilonii. I on tutaj też jest wymieniony. I znowu powtarzają się właściwie te same stwierdzenia. Pobici, polegli od miecza, którzy stąpili znowu nieobrzezani do świata podziemnego. Oni również szerzyli postrach w kraju żyjących. I cierpią, tu jest wprost powiedziane, cierpią hańbę z tymi, którzy stąpili do dołu, czyli do tych dolnych warstw. Pośród pobitych zgotowano mu leże. To też jest nawiązanie. W mezopotamii często chowano, nawiązanie jakby do, do, do, do, do śmierci, do, do takiej rzeczywistości grobowców. Często chowano na, w grobowcach, które przypominały łóżka, nawet miały właśnie wezgłowia. I znowu powtarza się, że byli nieobrzezani, pobici mieczem i szerzyli strach. Właśnie droby biblisko-wschodnie w kształcie łóżka z bezwłowiami, to właśnie nawiązanie do tego. Meszek Tubal, tu praktycznie nie ma nic nowego charakterystycznego, jeśli chodzi o sam Meszek Tubal. Bardzo ciekawy za to jest werset 27, ponieważ pokazuje koło kogo oni nie leżą. Nie leżą przy bohaterach, którzy padli w czasach pradawnych. Czy komuś z Państwa może się kojarzy to sformułowanie bohatera, którzy padli w czasach pradawnych? Jest w Księdze Rodzaju taki fragment o gigantach. Byli to więc owi mocarze mający sławę w owych dawnych czasach. No tutaj tłumaczenie nie pokazuje tego, ale w języku hebrajskim praktycznie w słowo w słowo to jest to samo. I wielu uważa, że właśnie tutaj Ezechiel nawiązuje do Księgi Rodzaju. Co dziwne, on tutaj tych bohaterów zdaje się raczej traktuje ich pozytywnie. No a tutaj w Księdze Rodzaju ci zagadkowi bardzo, synowie Boga, ci mocarze, zbliżali się do córek człowieczych, tej im rodziły i no tutaj oni pozytywnie nie byli rozpatrywani, ale okazuje się, że w porównaniu, jeżeli rzeczywiście Ezechiel, bo ja osobiście nie jestem co do tego taki pewien, jeżeli rzeczywiście Ezechiel nawiązuje do tej tradycji z Księgi Rodzaju, a nie wykorzystuje tylko po prostu podobnego sformułowania, No to, to okazuje się, że nawet oni byli w jakiś sposób w ocenie Ezechiela lepsi od tych ludów, które szer szerzą, szerzyły terror, szerzyły, byli postrachem. I jaka jest różnica między nimi a resztą ludów? W pełnej zbroi bojowej wstąpili do Szeolu w którym podłożono ich miecze pod głowy, a ich tarcze na ich kości, gdyż byli postrachem dla bohaterów w kraju żyjących. Byli postrachem, ale byli postrachem dla bohaterów, a przede wszystkim przede wszystkim zostali pochowani w godny sposób, jako jedyni. tutaj. To jest to, co ich wyróżnia, tych bohaterów, to to, że w pełnej zbroi bojowej stąpili. Nie ma mowy o tym, nie ma tego sformułowania charakterystycznego takiego haniebnego, że zostali mieczem pobici, nie byli nieobrzezani. Podłożono ich miecze pod głowy, ich tarcze na ich kości. Czyli widać tutaj jakiś jednak obrządek bardzo konkretny. No, co prawda oni także znajdują się w szeolu. Trzeba także tutaj mieć na uwadze, że w tej religii hebrajskiej życie wieczne występowało na początku tylko w tej roli prawda, Szeolu tej krainy umarłych, więc ta wizja przyszłego życia, jeśli była w ogóle, no to była nieciekawa. Niemniej jednak tutaj w tym tekście trzeba także na to zwrócić uwagę. Wszyscy, którzy tam się znajdują, zostają wymienieni, no to są to narody w jakiś sposób oceniane negatywnie i nie ma tutaj mowy w ogóle o ludziach sprawiedliwych i w tym tekście nie będzie. Więc to też w jakiś sposób może wskazywać jednak na na to, że jest to miejsce przeznaczone dla ludzi, którzy, no, którzy czynili źle. W odróżnieniu od niewziętych tutaj pod uwagę w ogóle, sprawiedliwych. I właśnie ten lud Meszek Tubal, czy cokolwiek to oznacza, a ty nie tak jak oni, ty będziesz rzucony pośród nieobrzezanych, pośród tych Asyryjczyków, elamitów, i będziesz musiał leżeć wśród tych, co mieczem zostali pobici czyli wizja po prostu leżących koło siebie umarłych którzy jednak, e, którzy jednak no jakoś wydaje się, że są świadomi w tej krainie Dalej właśnie następuje Dalej mamy Edom i Sydon Edom to jest kraina najbardziej zbliżona do Izraela i do Egiptu tak geograficznie Różni się tym od innych, że tutaj są wymienieni konkretnie Edom, jego królowie i wszyscy jego książęta. I tutaj też, pomimo ich bohaterskich czynów, położono wśród tych, co mieczem zostali pobici, czyli znowu na samym dole, przy nieobrzezanych, przy tych, co stąpili do dołu. I tutaj to też odróżnia, że Edom jeszcze nie upadł. Te poprzednie ludy były wówczas ludami podbitymi, a Edom dopiero, dopiero upadnie i też te wydarzenia przyszłe opisuje Zechiel w Później w 35 i przechodzimy do ludów północy i do sydończyków, jedno z dwóch miast, Tyr i Sydon, właśnie znajdujące się na północ od Izraela nad morzem. Zstąpili wraz z podbitymi. Znowu to samo. Okryci hańbą pomimo strachu, jakie szerzyły ich, bohata, jak szerzyły ich bohaterskie czyny. Tutaj też to są bardzo trudne rzeczy do tłumaczenia. Bardzo ciężko powiedzieć czy pomimo czy ze względu na strach jaki szerzyły ich bohaterskie czyny e, więc, więc to, to, to jest dosyć skomplikowane e, niestety, ale, e, no, ale e, tutaj, e, tutaj jednak widać, że ten terror e, ma znaczenie duże, które, ten postrach, który czynią te narody i znowu powtórzone właściwie e, te same e, zdania tak, władcy północy, inni to jeszcze mogli być Aramejczycy Którzy, których język odniósł wielki sukces po aramejsku, no mówiono w, na przestrzeni na przestrzeni Bliskiego Wschodu. A to nie jest Może być też. Tak. Może być też odniesienie do Chetyków, jak najbardziej. E, czy właśnie do Fenicjan, czy właśnie do Chetyków. I tutaj już wchodzimy w dwa ostatnie wersety, podsumowujące. E, I pojawia się nieobecny przez e, długi czas faraon. E, I co ciekawe, zobaczy ich faraon schodząc z krainy umarłych i pocieszać się będzie całym swym mnóstwem. Faraon i całe jego wojsko polegnie od miecza. Wyrocznia Pana Boga. I tutaj pojawia się też właśnie zdanie, które wskazuje na to, czym to jest, że to jest nieodwołalny nakaz wyrocznia Boga. Tak się stanie i też w jakiś sposób podsumowuje, czy jest taką formułą kończącą wyrocznie. Dlaczego Faraon będzie się pocieszać? Następuje tutaj trochę dziwna, taka odwrotna sytuacja, ponieważ tak, Faraon schodzi do Szaolu i zazwyczaj to te gorsze narody, mniej potężne, mogły się cieszyć z obecności Egiptu, zwłaszcza kiedy byli po jednej stronie. A tutaj to Faraon, Egipt jest pocieszony obecnością innych. Też może to być jakiś, jakiś znak na, no może parodię tej sytuacji, tego przedstawienia tutaj Faraona, tego potężnego państwa egipskiego, które, które zostaje upokorzone, które zostaje unicestwione i schodzi do krainy umarłych. I on też, faraon, jego wojsko, staje się, ich udziałem staje się los pochowanych niegodnie. I pojawia się właśnie Bóg, to on tak zarządza. Prawdopodobnie tutaj, tak w takim, w takim przełożeniu, pewnie Ezechiel był tego świadom. Takim wykonawcą tej woli Bożej jest Nabuchodonozor, tak jak to też się zdarza w innych sytuacjach, że nawet postacie złe, nie mające nic wspólnego z, z Izraelitami, okazują się w Biblii narzędziami w ręku Boga. Na przykład Cyrus, władca perski, który jako narzędzie Boga sprawia, że Izraelici mogą po podbiciu, po podbiciu Babilonu Dzięki niemu mogą wrócić do Jerozolimy. I dalej. Ponieważ strach szerzył on w kraju żyjących. Właśnie, Faraon znowu. Ponieważ. I jest mocne wskazanie. Dlatego, że jest powód, dlaczego znajduje się między nieobrzezanymi, między tymi, którzy od miecza polegli. Ponieważ szerzył strach w kraju żyjących. Dlatego rzucą go, by leżał pośród nieobrzezanych. Przy tych, co od miecza polegli. Faraon i całe jego mnóstwo. Wyrośnia Panów się pojawia. I pojawia się pytanie, co ten tekst może nam powiedzieć o piekle. Wydaje mi się, że może posiadać takie wskazówki dla kogo, e, za co i e, jak ona wygląda. I e, jest kilka tych podstawowych określeń. Jest sheol, jest to słowo schodzić do krainy umarłych, jest dół. I tutaj w tej wizji takiej, kiedy sobie to wyobrazimy, to e, ta kraina umarłych. Przypomina trochę taki ogromny cmentarz, uporządkowany według narodów i w taki koncentryczny sposób, w takich grupach wokół królu Nie ma tutaj właśnie wzmianki o sprawiedliwych zmarłych. To jest coś, co może wskazywać, że, że, że tworzy tu się jakaś świadomość tego, że szeol jest dla tych, którzy szerzyli strach. Od, tak więc... Pokazana tutaj jest odpłata za czyny dokonane w kraju żyjących. Ja myślę, że bardzo ciekawe jest to, jakie to są czyny. Jest to przemoc, przemoc wobec słabszych, pycha. To, co na samym początku, gdzie pokazana jest ta parodia lamentacji, gdzie pokazana jest wielkość Egiptu. I tak naprawdę nawet nie ma, nie ma za dużo tej wielkości. Wszyscy wiedzą, jaki Egipt potężny był. Jest jedno zdanie o tym. Od kogo jesteś lepszy? Zejdź, połóż się razem z nieobrzezanymi. Jest jakby koniec chwały, koniec szczycenia się Egiptu. Tak więc jest pycha. I trzecia rzecz to jest nieobrzezanie. Nieobrzezanie, które, które traktując tak w duchowy sposób, no to jest po prostu takie nasze codzienne, codzienne przymierze z Panem Bogiem, bycie z Panem Bogiem. Boża obecność w naszym życiu. Przymierze, które, które staramy się podtrzymywać każdego dnia. I, I to nieobrzezanie jednak pojawia się chyba najczęściej jako powód, obok tego postrachu I pośród, tak to jest taka moja osobista, jakby osobiste wrażenie, osobista opinia, że, że jednak te trzy rzeczy, ta przemoc wobec słabszych, ta pycha i brak kontaktu z Bogiem, to, to są, że tak powiem, główniejsze z grzechów po prostu głównych, tak mi się wydaje, o których można pomyśleć. I, i to... Te powtarzane jak mantra w tym tekście przez proroka Ezechiela, te też powszechne jednak na świecie przewinienia, może w jakiś sposób ta powtarzalność wskazuje na to, że, że to jest to, na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę, kiedy, kiedy, się, kiedy rozstrzyga się tak naprawdę najstraszniejsza rzecz, jaka może się stać, że człowiek trafia do piekła. To, co też, na co niektórzy wskazywali, to to, że pojawia się siedem narodów. Co oczywiście może oznaczać po prostu jakąś pełnię, jakąś po prostu całość świata, o której może tutaj prorok, czy późniejsi redaktorzy chcieli w jakiś sposób to podkreślić. I ta wizja, kiedy tak w nią wejść głębiej, no to jest, on, jest ona trochę przerażająca, ponieważ zmarli tutaj bytują jakie, jako takie żywe trupy. Zostają pokazani jak położeni na cmentarzu, ale mają świadomość. Witają następnie, a jednak w jakiś sposób są kompletnie osamotnieni. Więc widać, że posiadają świadomość właśnie innych istot, które z nimi tam przebywają. Własnych win, utraty swojej chwały i też im większa ta chwała była, tym bardziej jest to bolesne. I hańby niegodnego pochówku która też pewnie to posiada jakąś taką wartość ogólnie hańby, która ciąży nad nim. A jednocześnie właśnie pokazani są, nie ma tutaj mowy o jakimś innym świecie fizycznym, materialnym, pokazani są po prostu jako, jako umarli, umarli, którzy jednak mimo tego swojego, jakiegoś swego rodzaju nieistnienia, są w taki bardzo przykry sposób. To, co także istotne, to to, że nieco tak, no, na pewno niewątpliwie czerpiąc od bliskowschodnich, mesopotamskich wyobrażeń na temat świata umarłych, prorok Ezechiel demitologizuje te wierzenia, ponieważ Bóg jest Panem Przeoru. Spotkałem się z opinią, że specjalnie omija skądinąd obecne w Biblii Hebrajskiej słowo repa im, czyli. Właśnie cienie umarłych. Dlatego, że prawdopodobnie to słowo zawierało właśnie takie bardzo silne konotacje pogańskie. To Bóg jest Panem Szeolu. Bóg decyduje, kto się tam dostaje. Nie ma tutaj mowy o, o wędrówkach, tak jak w eposie o Gilgameszu, gdzie on udaje się do krainy umarłych, czy tak jak w mitologii greckiej, gdzie ludzie wchodzą, wychodzą z Hadesu, ludzie czy herosi. Bóg jest Panem Szeolu. I on decyduje w pełni o tym, kto tam wędruje, ale, co najbardziej istotne, na podstawie przemocy, pychy i co chyba najbardziej bliskie takiemu kościelnemu wyobrażeniu piekła, do którego jakby Kościół w swojej mądrości w teologii doszedł, to jednak to nieobrzezanie jako brak przymierza z Bogiem, brak obecności Boga w życiu jest najbardziej najbardziej takie bliskie. No to też właśnie trzeba sobie zdawać sprawę, że, że jakichś takich bardzo takich doktrynalnych, dogmatycznych jednak rzeczy nie należy się spodziewać. Prorok Ezechiel jednak najbardziej chciał pokazać nadzieję dla Izraelitów, dla tych, którzy zostali wygnani, że te wszystkie narody, które ich ciemiężą, bądź to upadły, bądź upadną i takie bardziej konkretne wizje piekła pojawiają się w tzw. literaturze międzytestamentalnej w okolicach właśnie między Starym a Nowym Testamentem w apokryfach po prostu są to apokryfy Starego Testamentu są to księgi które, które tematyką są tekstami jakby Izrael, Izraelitów hebrajskimi ale, ale i opowiadają często historie postaci biblijnych, ale nie zostały włączone do kanonu Pisma Świętego. Chciałem przytoczyć jeden z katechizmu kościoła katolickiego. Nauczanie kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią ogień wieczny. I co ważne, ogień wieczny jest podany w cudzysłowie, jako pewien tylko obraz. A zasadniczą karą piekła, zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga. I myślę, że tutaj właśnie to nie obrzezanie, to jest to oddzielenie od Boga. I z tego się bierze tragedia człowieka w piekle. Wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie i szczęście, dla których został stworzony. I jeszcze pozwoliłbym sobie na odrobinę świeckości. Pod koniec? To jest tekst jednej z piosenek zespołu rockowego, który jednak myślę że, myślę, że ma coś w sobie. Gromady punktów połyskiwych w niezmierzonej oddali. Tak może piekło wyglądać, gdy jest się jedną z samotnych kropek rzuconych w chłodne ciemno. A, no i autor. To jest, to jest obraz Beksińskiego, który ma obrazy straszne, ale żeby Słowem Bożym zakończyć, do Tesalonicza poniosą oni karę za tracenie wieczne. Oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały. Dziękuję bardzo.